Ludzie, gdy poczuli strach, zaraz wymyślili dach. Kiedy wyszło, że nie każdy o tej samej porze może być pijany, zaraz wymyślili ściany. Gdy się nagle stało jasne, że na człowieka na kolację nie przypada cały wół, zaraz wymyślili stół. Kiedyś biegli, jak to zimą, od rozgrzewka. Jeden stanął, mówi, ileż można biec, chodźmy, wymyślimy piec. I tak ludzie, wytężając, za to rozum, a to serce, a to ręce, doszli żmudnie i powoli do kafelków w łazience. Tak więc ludzkość może za wyjątkiem bomb. Głównie budowała dom. Nawet koło wymyślono nie z powodu ciężka praca. Koło wymyślono po to, by do domu szybciej wracać. A proch, dziś tak już znienawidzony, wymyślono przecież po to, by móc zwiedzać inne domy. Ale w domu... Ale w domu choćby róże rosły w murze, telewizor był w glazurze i w doniczce każdej kran. Jeśli serce nie zamieszka, to to będzie pusto stan.